www.neopogo.blogspot.com Cześć Wam! Czwarty odcinek, chyba czwarty odcinek podcastu Neopogo. Jubileuszowy odcinek jubileuszowy, ktoś może zadać sobie pytanie jaki to jubileusz, Przecież to jest czwarty odcinek nie nagrywam jakoś długo tego podcastu więc nie mogę jakiejś rocznicy innej świętować w zasadzie bez powodu, tak? a no nie do końca, bo 18 marca 2009 roku, czyli równo rok temu puściłem do sieci swój pierwszy odcinek podcastu wówczas to było na serwisie mypodcast który szybko zmieniłem odcinek pilotażowy trwał 10 minut zmontowałem go chyba ze 2,5 godziny po prostu przecinałem go do granic możliwości odcinałem wszystko co się dało, wszystko co było zubędne teraz widzę, że wyszło to trochę sztucznie i nie do końca tak jak powinno, ale no każdy zaczyna i nie wie jak to się do końca robi Myślę, że tak będzie lepiej, okazało się że było dużo, dużo gorzej no i tak ten odcinek w zasadzie będzie trochę o nic będzie o mnie, i o tym dlaczego robię te podcasty, o tym po co robię, czy będę to robił dalej i takie tam gadanie o podcastach przez podcastera prawdę mówiąc to każdy ma taki odcinek i gdy się zastanowię to dochodzę do wniosku, że nigdy nie mówiłem dużo o podcastach, innych podcastach o swoim podcaście mówiłem trochę częściej, ale o innych podcastach nie wspominałem nie licząc jakichś tam promo, w montowanych w odcinki. Więc może czas pogadać trochę o podcaście. Najpierw powiem, po co ja to robię. A no, właśnie, może trochę historii. Tak. Historia mojego podcastu to dobry pomysł. W ogóle moich podcastów. Tak, szybciutko przybliżam. 18 marca gdzieś tam ukazało się mm, pierwsze nagranie destylacji na mojej podcaście. Później idąc z radami innych podcasterów, szybko to zmieniłem i przeniosłem się na coś, czego używam do tej pory, bo jest to darmowe i <głownie> głównie dlatego, że jest to darmowe, właśnie tego używam. No i dużo mi awaryjne, bo podcast nie jak to było. Mypodcast.com również był darmowy, ale dużo bardziej awaryjny. teraz używam blogera i archive.org, także jeżeli ktoś chce nagrać podcast, to polecam zerowym kosztem można to zrobić no i później gdzieś tam nagrałem te 3-4 odcinki, na tym jeszcze przyniosłem się na blogera właśnie i, i w tym czasie gdzieś zrobiłem jeszcze kolejny podcast podcast Tabaczany i zamilkłem w marcu zacząłem nagrywać w maju czy w czerwcu ukazał się Tabaczany w sierpniu nagrałem tylko jeden odcinek podcastu Tabaczanego i gdzieś tam do października gdzie ukazał się jeden odcinek destylacji milczałem i od października do końca grudnia też milczałem Także moja regularność nie jest jakaś powalająca. Chociaż to się zmieniło teraz. O właśnie od tego grudnia, to już 3-4 miesiące prawie, podcast obaczany ukazywał się zawsze, co tydzień i, i teraz się ukazuje co dwa tygodnie. Ale... Ale ukazywać się będzie dalej co dwa tygodnie, myślę. Jeżeli będę miał tylko czas. No i po co to, to robię? Bo jeszcze chciałem powiedzieć, że Sprawdziłem sobie dzisiaj rano, ile tych wszystkich podcastów nagrałem i wyszło mi, że ponad 9 godzin samego materiału. Sporo 9 godzin, zważywszy na to, że 3-4 razy dłużej niż trwa odcinek zajmuje mi zmontowanie, nagranie go, to, to sam byłem pod wrażeniem, że tyle czasu spędziłem po, przed komputerem z mikrofonem. Chociaż teraz akurat sobie siedzę właśnie w takich komfortowych warunkach. Nawet to chyba nie nazywa się siedzeniem, bo takie to jest pozycja na pół leżąca na łóżku z telefonem i gadam po prostu do was całkiem przyjemnie mi się gada, muszę powiedzieć w ten właśnie sposób, a nie przed komputerem gdzieś tam z szumiącym wiatrażkiem jego i korszatniczką, która kręci się na kółku i strasznie skrzypi Ech, tak już zapomniałem o czym ja mówiłem to jest taki chaos po prostu w tym odcinku, bo jak nie ma głównego tematu, to nie do końca wiem o czym gadać Aha a tabaczany co tam było dalej? No dobra, nie pamiętam, aż mnie skończyłem, e, więc zacznę na ten Po to co robię w ogóle? Bo siedzę przed tym właśnie mikrofonem, telefonem, gąbką, myszką, później i monitorem. No i po co ja to robię? Po to tyle godzin zmarnowałem na to. Po pierwsze, nie sądzę, że marnuję twój czas. Myślę, że to jest w miarę owocne. Zrobię. Po drugie, najważniejsze, robię to dlatego, że sprawia mi to przyjemność i wierzę, że ktoś, kto tego słucha, również czerpie z tego jakąś przyjemność. Bo nie sądzę, żebyście słuchali mnie z przymusu z jakiegoś obowiązku, czy dlatego, że wypada. To jest właśnie fajne, że wiem, że słuchają mnie osoby tylko takie, które chcą mnie słuchać. Nikt nikogo do niczego nie zmusza i to jest, wydaje mi się, najpiękniejsze w tym wszystkim bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze ktoś tam coś nam narzuca co prawda zawsze jakieś mamy prawo wyboru ale ono jest zazwyczaj mocno ograniczone a tutaj w świecie podcastów, pomimo, że nie ma zbyt wielu jak na razie podcastów to, to zawsze możemy sobie z czegoś wybrać i wydaje mi się, że że nikt nie słucha mnie z przymusu, przynajmniej mam taką nadzieję i właśnie idąc dalej tym tropem jeżeli mnie sprawia przyjemność nagrywanie wam sprawia przyjemność słuchanie no to jest to po prostu relacja doskonała każdy z tego czerpie jakieś korzyści nikt nie czerpie z tego jakichś wymiernych korzyści materialnych i takich podobnych, ale każdy ma ja mam przynajmniej satysfakcję z tego, że nagrywam mam nadzieję, że Wam to też coś daje jeszcze chciałem się zastanowić dlaczego pojawiło się tyle podcastów wraz z moim naprawdę sporo podcastów wydaje mi się, że się ukazało w tym samym czasie w okolicach marca, lutego może i doszedłem do wniosku, że było to spowodowane tym samym powodem, dla którego ja zacząłem nagrywać, czyli działalnością Martina Lechowicza. Zaczniemy od tych właśnie piosenek i po, przynajmniej ja tak go poznałem. Później masa krytyczna, później dowiedziałem się co tutaj jest podcasting, później sam zacząłem go uprawiać, jeżeli można tak powiedzieć. I myślę, że inne osoby też tak robiły, ale zabrakło może wytrwałości, może nie podobało im się to tak strasznie i przestały to robić. No nie wiem, ja wiem, że z różną regularnością, ale robię to i robić to będę dalej, nie zamierzam przestawać, przynajmniej jak na razie, mam trochę czasu. A właśnie, i ludzie się pytają, czy mogliby się zapytać. bo nikt się o to nie pyta przecież. Ludzie mogliby się zapytać, czy ja nie mam co innego robić, coś, co również sprawia mi przyjemność, a, a, a nie tracę o tym tyle czasu i dawałoby mi to jakieś inne, no, wymierniejsze efekty. No pewnie, że są takie rzeczy, pewnie, że mogę się tym zająć, zajmuję się tym i w sumie gdybym nie nagrywał tych podcastów, mógłbym nad tym spędzać dużo więcej czasu, ale prawdę mówiąc, to podcasting sam w sobie sprawia taką satysfakcję, że to nie jest marnotrawienie czasu i stawiam to na równi z innymi moimi hobby, chociaż robię to być może trochę gorzej niż wszystkie te inne rzeczy, które jakby uprawiam poza internetem, ale nie szkodzi, że robię to gorzej. No, nie każdy musi być takim monterem, nie wiem, tak można powiedzieć, takim realizatorem, robić takie kozackie podcasty, jak ten podcastowy mainstream, który uwielbiam <śmiech> polski. No. I to w sumie chyba tyle by było. Chciałem dzisiejszym odcinkiem tylko zaakcentować to, że już rok jestem na polskiej scenie i podcastingu. I tyle. Co będę się dalej rozgadywał? Nie będę nikogo zamęczał zatem do usłyszenia, myślę, że już w weekend albo następny weekend, coś koło tego myślę, że się ukaże kolejny odcinek podcastu Neopogo a w weekend ten na 100% ukaże się kolejny odcinek podcastu Tobaczonego nie powiem, co w nim będę omawiał, chociaż ten odcinek już jest nagrany ale nie zdradzę, o czym będzie mowa także zapraszam do słuchania polskich podcastów i na razie